Okej, okay, okej. Okay. Najważniejsze, że mu się nie pogorszyło. No, chociaż tyle dobrego. Sobota, 22 kwietnia 2017 roku. Słuchacie właśnie 130 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan, A po tej stronie mikrofonu witają się z wami Szymas oraz jego gość, znany wam już bardzo dobrze z tego podcastu, występujący w wielu, wielu epizodach, Szymon Cieśniński. Witam cię. Cześć, cześć, cześć wszystkim. Tak, spotykamy się dzisiaj we dwójkę żeby zrobić taki odcinek troszkę z cyklu Q&A odcinek, którego idea narodziła się dość spontanicznie teraz pod koniec tego tygodnia i do którego pytania przygotowali słuchacze nawiedzonego podcastu czy już się z nimi zapoznałeś? powiem Ci, że tylko rzuciłem okiem na Facebooka, na fanpage'a ale jakoś tylko zobaczyłem ile ich jest i stwierdziłem, że w sumie to nie będę się przygotowywał bo i tak nie mam teraz za bardzo czasu, jak wiesz bo całkiem sporo się dzieje wokół też innych moich aktywności ale widziałem, że troszkę tego było tak, uspierało się w sumie 9 pytań, z czego 4 albo 5 od Piotr kadrygi, <grym> dzięki Piotrek i teraz może po prostu przelecimy sobie przez nie po kolei, ja miałem dodać troszkę swoich, ale one też zahaczają o kwestie, które mnie interesowały interesują do tej pory więc po prostu na koniec go dodam takie jedno podsumowujące powiedzmy całe to nagranie to co, jesteś gotowy? No, bardziej już nie będę, więc dajesz. Zaczynamy. Nim zaczniemy tylko wyjaśnię, że postanowiłem, aby to wszystko jakoś ustrukturyzować, zadawać ci jedno pytanie od Piotra Drugi i potem jedno od innego słuchacza, innej słuchaczki. Tak naprzemiennie, żeby nie było potem takiego godzinnego bloku Piotrka powiedzmy a poza tym nawet w miarę sprawnie to się wszystko ułożyło w jedną całość no ale już nie będę przedłużał, tylko właśnie zacznijmy pytanie pierwsze od Piotrka czy siadając do oglądania horroru siadasz z notatnikiem i podczas seansu robisz notatki czy raczej spisujesz wrażenia po seansie jeżeli robisz to w trakcie, to czy robienie notatek nie wybija cię z klimatu nie psuje przyjemności jaką daje dobry lub złe kino hmm, różnie to bywa z tymi notatkami powiem wam bardzo często robię je w trakcie grania, czytania, oglądania, bo to nie dotyczy tylko filmów, a także innych tekstów kultury, ale powiedzmy, że zacznijmy od filmu. Bardzo często, gdy odpalam jakieś wideo, czy to serial, czy to film, mam w tle już gotowe pliki WordPada gotowe do zapisu rtf -y. i jeżeli coś mi się rzuci w oczy w uszy to robię pauzę i zwyczajnie zapisuję to w międzyczasie jeżeli oglądam sam na, oczywiście. Jeżeli oglądam ze znajomymi lub nie mam możliwości zrobienia pauzy bo jestem w kinie to też różnie wygląda. Czasami mam jakąś kartkę ze sobą i na niej gdzieś tam na kolanie notuję. Czasami coś zapisuję w telefonie jeżeli wydaje mi się bardzo ważne dla oceny całości. A czasami robię notatki zaraz po się, Czyli kończymy oglądać i ja wtedy czy to w kinie, czy u znajomych, czy w domu zostaję na kilka minut gdzieś z boku właśnie z kartką i szybko sobie wszystko wynotowuję, czy z boku no, to nie jest tak, że ja się izoluję, zamykam w łazience i robię te notatki, czy coś takiego. Ale po prostu no, potrzebuję tę chwilkę jeszcze, żeby sobie te myśli jakoś uporządkować i mieć je na papierze. Czy w telefonie, czy na jakimś innym nośniku. Teoretycznie, nie wiem, na przykład Mando i Jerry mówią, że raczej, tych, no, raczej sobie notatek nie robią, ewentualnie przed nagraniem coś sobie wypunktowują. Ja raczej przed nagraniem wypunktowuję te najważniejsze rzeczy już z tych notatek wcześniej zrobionych. Czyli jeżeli mam to na kartce, to sobie zakreślam na przykład cienkopisem czy jakimś takim zakreślaczem. To, co jest moim zdaniem najważniejsze, o czego warto by się odwołać, jeżeli mam to w jakimś pliku tekstowym, to na ogół sobie nie wiem, pogrubiam czy wycinam z całości, wklejam gdzieś na początku, bo nie chcę też usuwać całej reszty, bo może coś tam jednak się przyda później, i potem zwracam uwagę tylko na tę część wyróżnioną jakoś tam, w ten czy inny sposób. Tak samo jest w sumie z innymi tekstami kultury. Ja przy grach komputerowych potrafię mieć obok notatnik czy jakieś kartki i sobie na nich coś pisać. W czasie gry, przy książkach. Może z papierem jest różnie. Chociaż też czasami mam tak, że mam gdzieś kartkę i zapisuję na nie jakieś pytania, imiona bohaterów, nazwy miejscowości. Coś, co wydaje mi się, że może być później istotne. Ale często też, nie wiem, wypisuję sobie numery stron, na których jest coś ważnego. Albo zaznaczam sobie karteczkami. Przy czym z tymi karteczkami jest taki problem, że jest ich za dużo potem w takiej książce na przykład. Teraz czytam, w sumie nie powiem co, bo będę o tym pewnie opowiadał w nawiedzonym niedługo, ale czytam sobie książki jednego polskiego autora i ja tam co kilka stron czasami, co dosłownie dwie strony coś zaznaczam, że to jest ważne, to jest ciekawe, to jest zabawne, to jest straszne, to jest coś tam jakieś tam. Potem będę miał problem, żeby to jakoś przerobić właśnie na nagraniach. Jakieś takie przejrzyste notatki, będę musiał przeglądać te wszystkie zakładki. I to zajmie mi jakąś absurdalną ilość czasu, ale z drugiej strony jakbym miał to wypisywać na żywo, czy właśnie rozpisywać, że strona ta, motyw takim, strona ta coś zabawnego, strona ta zacytuj, strona ta opis bohatera, etc. To to znowu też by było męczące i też czasochłonne, więc trudno mi to jakoś obejść. Czasami zdarza się tak, że jestem praktycznie bez notatek i tylko na szybko przed nagraniem wynotowywuję sobie coś ważnego, czy jeszcze dla bezpieczeństwa odpalę sobie jakąś wideo, recenzję na YouTubie, czy przeczytam jakąś recenzję tekstową, czegoś, żeby sprawdzić, czy jakieś ważne elementy, na które zwrócili uwagę, inni nie uleciały mi z, mi z pamięci, ale na tym, wtedy to przygotowanie się kończy i potem siadam tak w miarę na świeżo, przynajmniej ja wtedy czuję się mniej pewnie, tak? Dlatego Mando i Jerry też się śmieją zresztą nie tylko oni w niektórych nagraniach, że trudno mnie zagiąć, bo oni nawet jak oglądali film niedawno, to nie pamiętają wszystkiego. Ja się strasznie mocno skupiam na tych tekstach kultury, co czasami jest męczące, bo to nawet nie chodzi o nagrania, właśnie nagrania o seanse, lekturę, etc. do podcastu, tylko ja teraz prawie wszystko tak oglądam, czytam, ogrywam. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem w coś, czytałem coś, oglądałem coś tak zupełnie na luzie, bez żadnej analizy z tyłu głowy, bez takiego i myśli, że może o tym nagram coś jeszcze. Konglomerat wystartował, to już w ogóle. Wiecie, każdy film, każda książka, każdy komiks spoglądam na okładkę i sobie myślę, a może by potem coś o tym nagrać. Ech, no właśnie to jest trochę problematyczne, bo czy to odbiera przyjemność z lektury? Nie, ale czasami sprawia, że trudniej jest zasiąść do takiego tekstu. Bo jak już się czyta, ogląda, etc., to na ogół, nawet jak robię te przerwy dla notatek, mnie to nie wybija w ogóle. Zwłaszcza, że ja też nie robię tego tak zupełnie bezmyślnie i bywają takie momenty, że się wciągnę i nic mnie nie interesuje i sobie oglądam, oglądam, oglądam, a te notatki, jakieś tam przemyślenia spiszę dopiero na sam koniec właśnie, czy czy też ich nie spiszę, bo czasami też się tak zdarzało, że lądowałem jednak bez noty, chociaż to raczej już jakiś czas temu. Teraz, tak jak mówię, raczej notuję, forma jest obojętna, czy na komputerze, w telefonie, na kartce, w notatniku, gdziekolwiek indziej. Czasem w czasie seansu grania, lektury, czasem po. Bardzo różnie to bywa i to dotyczy praktycznie wszystkiego, co czytam, w co gram, co oglądam. Co odwiedzam, bo nawet właśnie, jak jestem gdzieś na jakimś evencie, to tak sobie myślę, a może by z tego nagrać relacje. No i nie wszystkie te relacje, oczywiście, recenzje powstają potem, bo czasami się nie chcę, czasem za długo zwlekam, potem już zapominam i nie chcę mi się odświeżać notatek, przemyśleń i tak jakoś to przepada. No i chyba wyczerpałem temat. Tak, myślę, że to pytanie można uznać za zamknięte, a kwestię, którą porusza za wyczerpująco tutaj wyłożoną, wyjaśnioną. Przejdźmy więc do drugiego pytania. I to będzie pytanie od Huberta Spandowskiego, czyli od Mando. Czemu ty masz teraz metę, jak ja mam teraz metę w RSK? Krótkie pytanie, więc krótka odpowiedź. No, dlaczego nie? Znaczy... Cóż, po pierwsze mando dlatego, abyś się nie czuł samotnie, nie? No bo pamiętasz na przykład czym się zakończyło przekleństwo podcastingu, nie? to samotne nagrywanie, więc stwierdziłem, że abyś czuł się lepiej, to ja też nagram metę, a poza tym mety dawno w nawiedzonym podcaście nie było, bo ostatnie były chyba w listopadzie? Jakoś pod koniec listopada, 26 bodajże, mieliśmy Q&A, które było taką jakby drugą częścią odcinka tego urodzinowego z 5 listopada. No to wtedy było spore natężenie mety, ale od tamtej pory długo, długo nic. A poza tym w tym roku historia zatoczyła koło, bo mamy podobną sytuację analogiczną do tej sprzed roku, kiedy to też jakoś w maju ja nie miałem za bardzo pomysłu na odcinek Miałem jakiś tam dłuższy plan, ale on się właśnie zaczął kończyć, tam troszkę rozjeszczać, niby coś tam było w zapasie, ale nie chciałem tego puszczać akurat w tym momencie. I też zrobiłem taki urodzinowy odcinek, urodzinowy boże, taki metatekstualny odcinek i to był 23 kwietnia, czyli niemalże dosłownie rok temu, no tam dzień różnicy. I Kto wie, czy to nie będzie nowa też nawiedzona tradycja, taka rokroczna, żeby też na wiosnę jakąś metę nagrywać. A do tego Hubert, pytałem was u nas na naszym czacie co proponujecie, tak? Czy macie jakieś sugestie na temat następnych odcinków? No i Jerry powiedział meta, ty nic nie powiedziałeś tylko zacząłeś mi znowu marudzić że za mało nagrywam, że za mało coś tam I, i tyle więc proszę mi tutaj się teraz nie czepiać, tylko się cieszyć, że masz towarzystwo, Meta towarzystwo. w sumie to racja, bo nie nagrywamy razem, więc to jest takie no meta towarzystwo. <laughs> Okej, okay, dobrze, to teraz trzecie pytanie Pytanie a propos właśnie planowania, też od Piotra Kadygi. Z jakim wyprzedzeniem planujesz tematy do swoich podcastów? Hmm. No i to znowu jest skomplikowane pytanie, aż się rozsiadłem w fotelu wygodniej, bo sprawa wygląda bardzo różnie w zależności od tygodnia, miesiąca i wielu różnych czynników. Na ogół to jest tak, że mam sporo planów po prostu w głowie ale takich ściśle zaplanowanych postów, gdzie mam nie wiem już gotową jakąś listę kolejność, szkice czy czasami jakieś nagrania zrobione z wyprzedzeniem, tam nagrane nie wiem tydzień, dwa, trzy wcześniej to z takich rzeczy zdarza się, że mam coś w przód, a bywa tak, że wszystko jest robione na ostatnią chwilę to dobrze widać po zajawkach Mando kiedyś mówił w swoich metach że chciały mieć zajawki, ale że to jednak jest trudne, troszkę irytujące, czasami męczące i ja się z tym w pełni zgadzam. Zajawki stały się czymś takim standardowym dla Nekro, czymś co tutaj zawsze było i mam nadzieję że zawsze będzie, ale też z nimi już nie bywa, bo w z jednej strony ja nie chcę z nich rezygnować podoba mi się ta idea, podoba mi się to, że y, słuchacze mogą na koniec przez te kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt sekund dowiedzieć się mniej więcej, co się wydarzy w kolejnym epizodzie podcastu, że w ten sposób można ich jakoś zaintrygować, zaciekawić, czy też powiedzieć im słuchajcie, za tydzień jest gra, jeżeli gry was nie interesują, no to przyjdźcie za dwa tygodnie i tak dalej, bo w ten sposób też po prostu no, wy wiecie, na, o czym stoicie, nie? Mam nadzieję. Chociaż z drugiej strony to nie jest tak, że te zajawki mają być czysto informacyjne, bo stali słuchacze Nekro doskonale wiedzą, że ta nasza tradycja właśnie wiąże się z tym, że te zajawki były często dość mocno enigmatyczne. Pamiętam, że w Radiu SK był taki etap, gdy właśnie Mando wrzucił ze dwie, trzy zajawki, które były dla mnie niejasne i ja wtedy w komentarzach tam się dopytywałem, co to jest jeszcze jako słuchacz dawno, dawno temu, gdy byłem w Niemczech, w Tybindze, o czym opowiadałem w jakiejś tam innej mecie. I mi się to bardzo spodobało i też chciałem robić coś takiego, czyli robić zajawkę, ale zajawkę, która niekoniecznie będzie jasna, która czasami zdradzi coś więcej, bo na przykład wplotę w zajawkę tytuł, czy to wprost, czy to jakoś tam jako słowo po prostu w wypowiedzi, czy nawiążę do medium, do klimatu, do czegoś tam jeszcze innego. Ale nie chciałem też nigdy robić takich zajawek bardzo prostych w stylu za tydzień będę czytał to i omawiał to i mówił o tym z tym gościem i z tym gościem. Wolałem robić takie różne rzeczy, trochę bardziej pokręcone, przy czym też te zajawki były dosyć prasowite. Niby to kilka sekund, kilkanaście, kilkadziesiąt, ale ja do tego zawsze dobierałem muzykę osobno. Był taki okres, że ja naprawdę do każdej zajawki ściągałem jakiś tam zestaw plików muzycznych i starałem się jakoś pod klimat dobrać coś, co jako brzmi, nie będzie zagłuszało tej zajawki, etc. Do tego pamiętacie te różne takie kombinowane zajawki, nie wiem, jakieś po francusku, czy, czy jakieś inne naprawdę dziwaczne twory. W każdym razie niektóre zajawki nagrywam w czasie nagrania po prostu grupowego, czyli staram się przemyśleć w jaki sposób chcę nawiązać do tego kolejnego epizodu i już przy jego nagrywaniu mieć to gotowe, przy czym nie zawsze nagrywamy z większym niż tydzień wyprzedzeniem, nie? więc nie zawsze to jest możliwe. Jeżeli tak, no to staram się to mieć po prostu gotowe i wtedy w piątek wieczorem właśnie wiem, co będzie za tydzień, mam gotową zajawkę, wrzucam w podcast i nie ma żadnego problemu, ale nierzadko bywa tak, że ja w piątek wieczorem czy w sobotę teraz w czasie montażu montuję ten odcinek na tydzień X i nie mam dlatego pojęcia, co będzie w tygodniu X plus albo też nie mam po prostu zajawki i na ostatnią chwilę nagle, wiecie, jest tam, zbliża się 22, niby odcinek jest gotowy, ja już się cieszę, a to nagle, Boże, nie mam zajawki, co zrobić? Jesus, tak, jak szybko, coś tu, tamto i też czasami jestem zwyczajnie zmęczony, zwłaszcza gdy nagrywam wszystko na ostatnią chwilę i montuje, bo też gdy podcast troszkę odleży na karcie pamięci w folderze, czy w projekcie w sensie, gdy nie słuchamy tej rozmowy, którą nagraliśmy, czy tą monologu, czy wielogłosu zaraz po nagraniu to dużo przyjemniej się to montuje, bo nie jesteście na świeżo ze wszystkimi myślami, kwestiami, żartami i w związku z tym w czasie montażu jesteście zaskakiwani nawet własnymi wypowiedziami, bo nie wszystko pamiętacie, to nie jest nigdy ustawiane. Często jakieś wątki wypadają przypadkiem i okazuje się, że mieście rozmawiać 15 minut, a tu rozmawiacie 4-5 minut, mieście się skupić na rzeczy A i B, a dyskutujecie głównie o C. I przy takich przerwach pomiędzy nagraniem a montażem to bawicie się dobrze, czasami jak to nagrywamy właśnie na ostatnią chwilę i montujemy na ostatnią chwilę, to to Jeszcze troszkę męczy, męczy i pod koniec już się cieszycie tą końcówką i nagle właśnie puf nie ma zajawki. I miewałem tak, że jeszcze tam brałem dyktafon, kombinowałem, bawiłem się, a czasami już mi się totalnie nie chciało i już na szybko, na byle jakiej jakości nagrywałem po prostu przez słuchawki z mikrofonem na komputerze i wrzucałem to do projektu, bo tak to wiecie na dyktafonie, to ja się muszę wziąć dyktafon, skręcić go, włączyć, potem wyjąć kartę pamięci, zgrać to na laptopa, nie mam wejścia w komputerze stacjonarnym, więc muszę to przegrać na pendrive'a, wrzucić na komputer, format zmienić, levelować i to taka pierdoła, nawet jakieś 30 sekund i nagle okazuje się, że robicie to 20 minut, a już macie dość tego wszystkiego, więc chcę minimalizować czasami te nakłady czasu, sił i energii, ale wiesz, mówisz cały czas o zajawkach, tak jakby a jest subtelnie jesteś. <grym> no wiesz, tak wiem, konglomerat podcastowy, kto z kim się takim się staje. Dokładnie. Tak, ale teraz subtelnie przechodząc do planowania, bywa tak, że właśnie nie ma tego planu do ostatniej chwili, a bywa tak, że wszystko jest rozpisane na kilka tygodni. Na ile maksymalnie trudno mi to ocenić, nigdy tego nie liczyłem. Wydaje mi się, że na około 10-12 odcinków, może troszkę więcej, ale nawet jak jest więcej zaplanowanych, to te plany często nie są realizowane, te najdalsze, bo w międzyczasie coś wypada, coś się obejrzy, coś się przeczyta ktoś coś zaproponuje, albo jakiś odcinek gość wypadnie. Więc taki sensowny w miarę plan, który udało się zrealizować, to chyba najdłużej na 2-3 miesiące był. Przy czym to też nie realizowaliśmy go nigdy tak jeden do jednego, bo zawsze o czymś się zapomni. Nie zawsze się okaże po drodze jakieś święto, jakiś odcinek tematyczny, relacja z imprezy, że się tego nie wpisało po prostu na listę i trzeba tam przekładać. Dlatego ja też trochę mniej chętnie ostatnimi czasy robię sobie gotowe już szkice na blog czy na Konglo, bo często jest tak, że coś się zmieni w tym planie, przestawi i nawet jak teraz na przykład ostatnio miałem też taki ciąg w miarę spójny, rozplanowany i udało się to wszystko zrealizować, bo nagrałem z wyprzedzeniem NMF, -y, umówiłem się na nagrania z Tomkiem, umówiłem się wstępnie też na te wielkanocne rzeczy, było to już niby na luzie, tak tylko, że mando coś wybierze i coś obejrzy mi nagramy ustalone, ale jednak było, nie? No i tutaj sobie potem też szkicę w końcu tak w miarę na bieżąco na te dwa tygodnie w przód zawsze robiłem i to się udało zrealizować, ale teraz znowu chociaż plany były na dużo bardziej w przód, na nie wiem, pewnie by jeszcze na co najmniej 2 trzy miesiące, tak teraz na przykład nie wiem totalnie co się wydarzy w najbliższych tygodniach. Oczywiście płyko nie jest takim pewnikiem, bo po prostu pojechałem tam, nagram coś, chyba że mi dyktafon się zepsuje i potem zrobię relację. Na przyszły tydzień mam jedno jeszcze nagranie takie w zapasie gotowe i chyba je wykorzystam, bo nie będę miał czasu na nic nowego. Po prostu teraz właśnie Pyrkon, mam trochę deadline'ów z pracy, jestem w Lesie z Dokto. Coraz bardziej i bardziej do tego zwyczajna praca, bieżące obowiązki. Nie dam rady raczej niczego nowego już wymyślić. Zresztą dzisiaj też muszę zajawkę <grych> wrzucić, więc chyba wykorzystam to zaległe nagranie. A co będzie potem? Ja sobie tak teraz szybko Wypisałem tylko mediami, nie, co chcę omówić. No i mam dwie gry. Jeden komiks, trzy filmy, dwie książki z innych serii, jeden odcinek, no i ten pyrkonowy, imprezowy. No i to w sumie jest 10 epizodów, czyli teoretycznie dwa i pół miesiąca w przód mam zaplanowane, ale to tylko na zasadzie, to jest pula tematów, z których będę wybierał. W sumie to jeszcze jeden odcinek do tego dojdzie o to 11, tak no to prawie właśnie 3 miesiące, ale to też jest plan taki bardzo luźny, bo ja nie mam pojęcia co z tych epizodów uda się nagrać, kiedy, jak, bardzo różnie to się może ułożyć tak naprawdę, zresztą tak samo nagrywało mnie w domu, więc mamy dostęp do różnych takich notatek, na przykład patrzę teraz na mój spis tematów do Konglu, no i mam... 11, 12, 13 rzeczy rozpisanych do nagrania, ale tak naprawdę z tego, to jest nowa lista robiona w tym tygodniu, mam tylko jedną rzecz nagraną i dwie planuję nagrać jakoś w, na dniach w tym tygodniu, no to będą trzy rzeczy z 14, a jak będzie zresztą, czy z 13, w sumie to nie wiem jak to jeszcze będzie z jednym odcinkiem, ale wiecie, plany są, no bo zawsze trzeba myśleć do przodu, gdy się nagrywa tak regularnie, na Konglo niby to inaczej to wygląda. Boże, papiery mi lecą. Ale też staramy się, no teraz nie mieć tych przerw, sam nam się pokończyły, więc trzeba myśleć do przodu. Ja tu mam jakieś też, widzę stare notatki. Z Nekro na przykład. O, na przykład to jest jeszcze sprzed kapitularza, czyli sprzed ponad pół roku. Z września chyba lista. I mam tak, z Monty 99, potem ma być Pranie, krwawe pranie, kapitularz 2016. I potem Scream MTV. Horror Factory i część druga. Specjalna audycja ze skórą, która nie powstała. Wszystkie białe damy. Masters of horror, część szósta i komiks z żerem. A to reszta, to już właśnie Karpę Noctem i Konglo. No i widzicie, to jest plan z września, no i krwawe pranie było, kapitularz był, horror factory były nawet dwa odcinki, wszystkie białe damy poszły w końcu, ale to też jakoś dużo później. Masters of Horror poszło, ale komiksu z Jerem nie było, audycji ze Skorą nie było, krzyku nadal nie omówiliśmy. No więc tak to jest z planowaniem, czasami plany nam się rozjeżdżają, tutaj też mam jeszcze jakąś inną listę. I też właśnie, chwilę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, na 13 rzeczy, a nagraliśmy z niej 1, 2 podcasty, 3 podcasty, 4, 5. 6 podcastów nagraliśmy, 5 z nich poleciało. Więc planowanie, a życie to jednak dwie różne rzeczy, i to się czasami mocno rozjeżdża. Po prostu planujemy jak możemy, tak. Piotrek, jeżeli jest możliwość nagrania czegoś na zapas, właśnie dogadania się, zrobienia czegoś do przodu i ładnie rozłożenia, to to robimy. Jeżeli nie, no to jedziemy troszkę na spontanie. I co ma być, to będzie. Mam nadzieję, że dosyć wyczerpująco. No tak, myślę, że teraz, teraz pytanie też można uznać za odhaczone. I przejdźmy w sumie też troszkę w kontekście planów do zagadnienia, które interesuje Michała Rakowicza. Dżerego, naszego kochanego. Aha. Pytanie. W którym życiu zamierzasz przeczytać zakupione horrory i jak chcesz je zmieścić w nawiedzonym podcaście, utrzymując tylko jeden odcinek w tygodniu? W którym życiu, Dżery? No chyba w tym, bo w kolejnym nie wiem, jak się czyta, czy się czyta, więc nie chcę ryzykować, nie po prostu wiesz, bo szkoda by było stracić te wszystkie książki. A jak chcę to zmieścić, no normalnie. Słuchaj, w 20 lat sobie wyliczyłem, że jestem w stanie nagrać ponad 1000 podcastów. Więc w 40 lat 2000, w 60 lat 3000. Więc te najważniejsze książki, filmy, seriale, gry da się myślę omówić, nie? 60 lat, 3000 tematów. Damy radę. I skoro już poruszyłeś ten temat książek, to ja go może rozwinę, bo on jest obecny cały czas w kontekście nawiedzonego podcastu i konglomeratu. Troszkę jako taki żart już wewnętrzny, hermetyczny, jako taki inside joke troszkę, troszkę też yy, no budzi kontrowersję. Nie wiem, czy to jest dobre, dobre słowo, kontrowersje, ale budzi emocje. O Może tak to nazwijmy. Nawet właśnie Mando i Jerry, Mando może nie, bo Mando też ma swoje na sumieniu, ale Jerry troszkę już się dystansuje i tak mówi, że no nie ogarniam, tak już na poważnie nie mi pisze, nie, że w żart, ja tylko stary, nie ogarniam, nie rozumiem, co ty robisz, to jest choroba, tak, weź się zastanów i zaczyna mi troszkę matkować i z jednej strony ja ostatnio popłynąłem, tak, z tymi zakupami, widzieliście te trzy kartony? Ja naprawdę zakupiłem prawie całą czarną serię od czarnej owcy, tak po prostu na raz, bo chciałem to zrobić już dawno, dawno temu te główne serie, nie? czyli tam właśnie Lekkeberry, Mark Lund, nie wiem, Nessera i tak dalej, i tak dalej, teologię Policyjną Sewerskiego, etc., etc. Ale jakoś właśnie nie było kasy, nie było okazji i teraz stwierdziłem, że pomyślę o tym i to był taki spontan, że po prostu sprawdzę, jak się sprawy mają, które serie się wyprzedały, które są dostępne, bo tam też zaczęły edycje wymieniać, niektórzy autorzy się lepiej wyprzedawali, inni gorzej, były te serie kioskowe, no i mówię, zobaczę, jak to wygląda. No i sprawdziłem cenę na Allegro. Znalazłem sprzedawcę, który miał prawie całą czarną serię dostępną u siebie na aukcjach, który też miał właśnie swój sklep poza Allegro. Dogadaliśmy się, powiedział, że może mi udzielić około 8% rabatu przy jakimś większym, takim naprawdę większym zakupie za kwotę powyżej 1000 zł. Ale wtedy stwierdziłem, że jeszcze zapytam wydawcę bo wydawca Czarny Owca też ma swój sklep, no i mówię, zobaczymy. Napisałem do wydawcy, czy w przypadku takiego naprawdę dużego zakupu właśnie większości książek z czarnej serii udzielą mi rabatu jakiegoś potężnego, no i dowiedziałem się, że aktualnie trwa taka akcja, iż na pierwsze zakupy mam 50% rabatu. No i do tego jeszcze część książek ogólnie była mocno przeceniona, także część kryminałów naprawdę po 5 zł chodziła w tym sklepie Czarnej Owcy, i skusiłem się i naprawdę no wyczyściłem konto i wyczyściłem magazyn czarnej obcy. I to było troszkę szalone, zwłaszcza, że ja tych książek nie chcę czytać jakoś teraz. Ja naprawdę akurat to zamówienie przejrzałem, posegregowałem, ułożyłem sobie ładnie i schowałem w kącik i tam na razie będzie czekać, bo ja wiem, że są inne rzeczy, które mają priorytet, ale te serie zaczęły się wyprzedawać i stwierdziłem, że chcę je mieć. I tutaj dochodzimy do drugiego faktu, tak, to jest prawda, że ja nie czytam wszystkiego, co kupuję. Po pierwsze, no przez wzgląd właśnie czasowy, bo jak mi przychodzi w miesiącu te kilkadziesiąt pozycji, no to nie da się tego tak po prostu przeczytać. A po drugie dlatego, że tak jak lubię czytać, tak ja książki też już, no nie oszukujmy się, kolekcjonuję. nie tylko książki, komiksy, filmy może mniej, bo no, po prostu tak wyszło, ale też mam sporo DVD w sumie. Całą szafę w korytarzu, no, nieistotne. Tak, kolekcjonuję książki i ktoś mógłby powiedzieć, że to jest bez sensu. I już nawet takie głosy się pojawiały, no ale co jest bez sensu w kolekcjonowaniu książek, bo jeżeli kolekcjonowanie książek jest bez sensu, to każde kolekcjonowanie jest bez sensu, tak po prostu, bo jak ktoś kolekcjonuje znaczki, no to też nie po to, by je potem nakleić na list, tylko po to, by leżały sobie w klastrze, w szafie i, i tyle i powiecie, że może po to, by je sprzedać kiedyś, no Spoko, ja te książki też mogę sprzedać. Tak nie wiem, nawet niektóre komiksy, które ja mam u siebie, już ich nie ma po prostu w obiegu. Nakład się wyczerpał i też bym zragnął 200% ceny okładkowej. Ja sam zapłaciłem 60% ceny okładkowej w księgarni internetowej, tak więc cóż, sorry, argument zbity. Po tym ludzie zbierają naprawdę gorszą rzecz, nie wiem abstrahując już takich dziwnych rzeczy w stylu, nie wiem, jakieś puszki od piwa czy, nie wiem, zabawki z niespodzianki po jakieś tam właśnie pocztówki, migawki, znaczki, monety etc. i na tym polega sens kolekcjonowania, żeby mieć fajną kolekcję i ja właśnie buduję swoją fajną kolekcję, to po pierwsze. Po drugie, to i tak nie jest coś, co będzie zawsze i wiecznie tylko i wyłącznie stało, bo dużą część jednak tego, czy dużą część Trudno mówić o części procentowej, tak? ale ogólnie wiele z tych książek przeczytam. Wiele już przeczytałem, wiele czytam na bieżąco, wiele będę czytał przez następne lata. Po prostu. A poza tym, nie wiem, nie palę, nie piję, nie mam żadnych takich wydatków. Właśnie Mando się troszkę tym y, też y, tłumaczył, nie? że gdyby palił, to by ileś tam wydał pieniędzy. No Ja tak sobie zrobiłem szybki rachunek, że zakładając, żebym palił jedną paczkę dziennie, przez miesiąc, paczka kosztowała 15 zł, nie mam pojęcia ile kosztuje średnio, paczka papierosów, ale no raczej nie taniej chyba, nie? Nie wiem, nigdy nie paliłem, i palić nie będę, jestem absolutnie na nie w tym temacie, ale zakładając, że kosztuje 15 zł, w miesiącu wydaje się około 450 zł, a zakładając, że nie wiem, na imprezie się zapali więcej, czy tam, nie wiem, w stresujący dzień, bo, bo coś tam i tak dalej, no to jest, nie wiem, 500. W skali roku to jest ponad 5,5 tysiąca złotych. Więc jeżeli ludzie się czepiają, że ja, nie wiem, na koniec roku wydam właśnie tysiąc, dwa, trzy tysiące złotych na książki, no to hello, tak mógłbym to właśnie, nie wiem, przepalić, czy przeimprezować na mieście. Jeden wypad na miasto wieczorem, teraz przy cenach piwa, alkoholu, jedzenia w lokalach, no to jest też wydatek rzędu, nie wiem, 50, stu i więcej złotych. A ja wolę zamiast tego, nie wiem, kupić jakiś dobry alkohol, czy dobre żarcie na domówkę, a resztę wydać po prostu potem na książki i tak dalej, i tak dalej. I ja, poza jakimiś bieżącymi wydatkami nie mam, nie wiem, jakiegoś innego kosztownego hobby czy coś. Do tego właśnie ostatnio wpadła mi po prostu dodatkowa kasa, bo w tym roku też mam stypendium, to załapałem dodatkowe zlecenia i tak dalej. I jakoś to się wszystko ładnie zakręciło, więc stwierdziłem, że w sumie to mogę sobie na to pozwolić. I. I pozwoliłem i o ile z jednej strony okay, możemy się pośmiać właśnie, że Boże, ile tego jest na sztuki, na wielkość kartonu i tak dalej, i tak dalej. Tak z drugiej strony, jak już niektórzy zaczynają się czepiać, jakby to naprawdę było czymś takim absurdalnym, to już tego do końca nie rozumiem, bo naprawdę mówiliśmy o tym zresztą kiedyś, nie? że przecież jak ktoś ma hobby... Jakieś on to też wydaje na głupią część do roweru, czy coś takiego, ileś tysięcy złotych, nie wiem, jak ktoś jest fotografem, nawet amatorem i kupi sobie lustrzankę, to on na obiektyw wyda więcej niż na półroczne zamówienie książkowe, czy roczne nawet. Więc myślę, że osoby, które troszkę się tak naprawdę bardzo, bardzo dziwiły, czy irytowały, powinny troszkę się zdystansować i zluzować. A ja, a ja będę dalej kupował <głos> książki i komiksy, przy czym teraz tak naprawdę pisałem o tym Bogusi też na priwie, że ja już mam prawie wszystko z tych rzeczy, które mnie naprawdę interesowały z aktualnych serii książkowo-komiksowych. Oczywiście są jakieś pojedyncze rzeczy, niedostępne już, ale na tym mi jakoś tak super też nie zależy, żeby to ścigać, ale z takich rzeczy dostępnych w szerszym obiegu Naprawdę mam większość z serii autorów, etc., którzy mnie interesują pod ręką. Nie wiem, Lema mi brakuje z książek, ale niestety to wydanie kompletne z Gazety Wyborczej jest już niedostępne praktycznie w całości. A jak je kiedyś gdzieś znajdę, to je kupię. Pewnie za tę czy inną cenę, nieważne. I jeszcze chciałem kolekcję DVD Alfreda Hitchcocka. Alfred Hitchcock przedstawia, tak, ten, nie wiem, 64-65 płyt. Tam było takie duże, duże wydanie. Tego też nie mogę ostatnio znaleźć. Było przez jakiś czas na Allegro, ale ja wtedy byłem spłukany przez zakupy książkowe i tego nie dostałem. No i te dwie rzeczy sobie chciałem jakoś kupić. Jakieś tam jeszcze po prostu pojedyncze nowości ciekawsze. No i te, nie wiem, aktualne serie książkowe, komiksowe, które już zbieram, będę dokupywał. Ale już też takich absurdalnych, właśnie wyskoków, jak ten teraz z czarną Owcą, raczej nie będzie, bo bo tak jak powiedziałem, to co chciałem mieć w dużej mierze już mam i dobrze, bo też teraz moje przychody się trochę skończą, skończy mi się jedna umowa, skończy mi się stypendium i, i trzeba będzie troszkę inaczej podchodzić do finansów, ale cóż, no, jak sobie teraz mogłem pozwolić, sobie pozwoliłem i tyle, no wiecie, jak można być w życiu szczęśliwym to trzeba robić wszystko, żeby takim być A że posiadanie takiej kolekcji daje mi jakieś poczucie zadowolenia, szczęścia to nie będę sobie tego żałował, odbierał i tak dalej. I to też, wiecie, to się wydaje takie szalone, ale to wbrew pozorom jest jakoś tam kontrolowane, przemyślane. To, to nie był taki zakup, a kupię sobie tysiąc książek, nie? Tylko właśnie coś, o czym myślałem też od wielu, wielu lat, już od tego Erasmusa swoją drogą. Chyba, chyba na Erasmusie właśnie. Też nawet z tym samym sprzedawcą na Legę rozmawiałem na temat kosztu, tylko wtedy jeszcze tych książek było mniej, ale i tak nie było mnie stać bo wtedy no, nie miałem stałej pracy, byłem na stypendium zagranicznym i wtedy sobie odpuściłem, a teraz mogłem sobie na to pozwolić ten jeden raz i to zrobiłem. Wystarczy? Myślę, że tak, myślę, że tak. Więc skończmy o książkach i porozmawiajmy o innych mediach, o mediach dostępnych właśnie w podcaście. Pytanie od Piotra Drygi. Na początku nagrywałeś głównie o filmach, od jakiegoś czasu nagrywasz więcej o grach i komiksach? Czy będzie to stała tendencja? Hmm. To Nie jest chyba tak, że ja na początku nagrywałem głównie o filmach, tylko filmów ogólnie jest dużo w nawiedzonym podcaście i na Konglo, bo je się szybciej pochłania, bo jednak ogranie gry, nawet jakiejś prostej, małej gry, ja z tego słynę ostatnio na Konglo, jak wiecie, to jest jednak nadal kilka godzin. Kilka w sensie więcej niż dwie, trzy często. Okej, okay, są te naprawdę króciutkie, ale jest wiele, których jednak... Przejście zajmuje 3, 4, 5, 6, etc. Obejrzenie filmu no to jest półtorej godziny, dwie. Przejście książki to jest na ogół kilkanaście godzin, czy nawet więcej. Jak ktoś wolno czyta, tak jak ja. Serial to też jest zazwyczaj kilka, kilkanaście, dwadzieścia kilka odcinków i to też długość różna. Więc z filmami jest po prostu łatwiej, żeby to jakoś szybko łyknąć, w weekend nagrać i tyle, i po sprawie. Poza tym z filmami jest łatwiej się umówić w dwie, trzy, cztery osoby, żeby to jakoś wspólnie nagrać, bo dostęp do filmów wiemy, że jest dużo większy, tak? wszelki rodzaju VOD, Netflix czy po prostu drugi obieg. W przypadku gier troszkę gorzej, w przypadku książek też, no i umówcie się na przeczytanie książki ze znajomymi, wiecie jak to jest. No To nie jest proste. Ostatnio jest więcej o grach i komiksach, ja nie wiem czy jest więcej o grach i komiksach, bo ile gier mieliśmy w nawiedzonym podcaście ostatnio. Teraz będzie jedna i był bunkier jakiś czas temu. Na Konglo jest trochę gier, ale to też dlatego, że po prostu nikt inny o grach teraz nie nagrywa, więc ja troszkę czasami się luzuję przy tych mniejszych tytułach wieczorami, czy też sobie coś tam o nich czytam. Więc stwierdziłem, że aby troszkę rozmaicić po prostu repertuar konglomeratu, to będę o tym nagrywał, ale to, to jest jedyny powód tak naprawdę, bo równie dobrze mógłbym stwierdzić, że sobie właśnie będę nadrabił jakieś filmy, które chciałem nadrobić z ostatnich lat i o nich nagrywać. Teraz padło na gry, chociaż do filmów też chcę troszkę przysiąść, tylko jakoś. No nie wychodzi mi ostatnio. Komiksy, tak, komiksy się pojawiały i komiksów chciałem, żeby było więcej, bo to jest medium, które bardzo szybko się rozwija teraz. Powstają. Ostatnimi czasy pewnie zauważyliście, że się trochę tym interesujecie, różne nowe wydawnictwa komiksowe. Rynek jest po prostu zalewany nowymi komiksami, i zresztą ja też kiedyś nie miałem żadnych komiksów w domu. Miałem kilka zeszłów DK i może nie wiem, ze cztery komiksy takie albumowe w domu w ogóle, a teraz mam ich <głos> dziesiątki i stwierdziłem, że po prostu te ciekawsze związane z horrorem chciałbym omawiać, dlatego, że są to często rzeczy bardzo ciekawe, a niekoniecznie popularne, niekoniecznie znane. Ja też na nie trafiam po prostu w ramach takiego ciężkiego researchu na etapie zakupów, czyli przeglądam sobie 40 podstron kategorii horror, czy też podobnych do innych komiksów horrorowych na różnego rodzaju stronach księgarni czy katalogach z komiksami i w ten sposób dochodzę do pewnych tytułów i chciałbym po prostu mówić ludziom, ta, które są warte uwagi które są beznadziejne część zareklamować, część odradzić bo skoro ten rynek się rozwija no to trzeba robić przesiew to po pierwsze po drugie, skoro coś jest mało popularne jest bywa wartościowe, no to też warto o tym mówić po trzecie komiksy w sumie też się w miarę szybko czyta więc to nie jest jakoś super obciążające dla mnie jako podcastera przygotowanie takiego nagrania. Przynajmniej ten pierwszy etap właśnie zapoznają się z tekstem kultury. No i też to mi daje motywację, żeby samodzielnie przysiąść i przejrzeć trochę więcej reprezentantów tego medium. Jeszcze wracając do książek może na chwilę, bo o tendencję. Myślę, że filmy i seriale i tak będą ilościowo jakoś tam przeważać w skali każdego kolejnego roku, ale chciałbym jednak troszkę to wszystko różnicować i dlatego teraz też będą dwie gry jakoś w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, myślę, też przynajmniej jeden komiks, ale też tak jak nawet czytałem wcześniej, nie? Są trzy filmy na dwie gry, dwie książki i jeden komiks chyba, czyli znowu filmy wygrywają i chciałbym, żeby to było w miarę zróżnicowane i książek jest ostatnio, jest ostatnio mało, co też jest o tyle dziwne, że ja trochę ich czytam, tylko już z nagraniem troszkę gorzej to wypada, ale to też chciałbym jakoś nadgonić teraz niedługo. Może też ta prelekcja pykonowa mnie zmotywuje, żeby spisać część przemyśleń, notatek i coś nagrać. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tyle. Dobrze, to skoro wróciłeś do książek. Pytanie od Krzysztofa Płotki. Czy wspominasz w tym nagraniu o E.T. Hoffmanie, czy będzie on ekshibicjonistycznym strumieniem świadomości? To jak już słyszysz, Krzysiek, jest to raczej coś ekshibicjonistycznego, przy czym no, nie strumień świadomości, bo wywiad, tak, więc troszkę to zmienia w tej formie. A co do Hoffmana, no wspominam teraz o nim w kontekście twojego pytania i Hoffman tak pojawi się, ja miałem o nim pisać dwa razy tekst naukowy i dwa razy nie wyszło, po prostu odpuściłem w związku z innymi tam obowiązkami i dlatego też nie nagrałem w końcu tych nawiązanych podcastów, które planowałem w kontekście tych nagrań. Ja bym chciał do tego tematu wrócić i na pewno wrócę, ja nawet nie chowam tych opowieści niesamowitych Hoffmana. Cały czas leżą przy łóżku na półce razem z kilkudziesięcioma innymi książkami wprawdzie, ale jednak. I ten temat powróci, ale kiedy dokładnie, nie wiem, nie kończy, żeby ten artykuł jednak napisać i go gdzieś spróbować sprzedać ale, ale no na razie nie mogę tego zrobić są inne rzeczy pilniejsze i dlatego jeszcze musisz troszkę poczekać ale do niemieckiej literatury wrócimy bo będę musiał niedługo nadrabiać Horror Factory i coś też na ten temat napisać to już musiał, musiał, musiał nie ma, to tam to nie ma, że nie nie ma, że boli i tak dalej, więc o niemieckiej literaturze coś będzie, o Hoffmanie też będzie, tylko trudno mi powiedzieć kiedy, bo teraz też miałem, zaplanowałem go na jeden termin, ale już wiem, że to mi wypadnie przesunie się w czasie, więc no nie chcę niczego deklarować, a potem zmieniać planów będzie, a kiedy no to sam się przekonasz z zajawki któregoś tygodnia okej okay. To teraz pytanie od Piotra D. z zupełnie innej beczki. Czy planujesz zapraszać do nagrywania swoich stałych słuchaczy? Hmm. Do nagrywania w sensie do... Czy zachęcam do nagrywania? Jeżeli tak, to tak, oczywiście. Wszystkich zachęcam, podcasting. Świetna sprawa, chociaż no, nie dorobicie się na tym raczej. Nie będzie sławy ani pieniędzy, ale satysfakcja i fan jak najbardziej. To Bogusia może poświadczyć chociażby, która się wkręciła jakiś czas temu i na razie myślę, że jej się to podoba. A jeżeli chodzi ci o to, czy planuję zapraszać słuchaczy do nawiedzonego podcastu, do nagrywania tutaj ze mną, to jest taki plan. Plan to może złe słowo. Była taka myśl jakiś czas temu, przy czym to bardzo trudno też zrealizować w gruncie rzeczy. Ja chciałem zacząć coś takiego przy, przy czasie podsumowań, tylko ta ilość gości się tak rozrosła, że zaproszenie jeszcze stałych słuchaczy ja na początku zrobiłem sobie listę z cyklu do kogo by można by się odezwać za słuchaczy z taką propozycją i też miałem napisać post na fanpage'u z taką właśnie hmm, zachętą, żeby mi coś podesłać, tylko że no w tym roku ilość gości mnie przerosła i gdybym miał jeszcze kilka, kilkanaście wstawek od słuchaczy, ja bym tego nie zmontował, no jednak cały luty to robiłem i to jest nie wiem ile godzin, tak? no, ale to był jakiś potwór podcastowy, Monstrum, tego się fajnie słucha teraz. Przynajmniej mam taką nadzieję, mnie się tego dobrze słuchało, jak sobie ostatnio tam odświeżałem pewne fragmenty, segmenty. I to była ogólnie ciekawa rzecz, i lubię tą inicjatywę, ale to jednak, no, po miesiącu macie dosyć, tak wszystkiego, nieważne jak fajne coś jest. Tak samo, nie wiem, z najlepszą grą komputerową, jak gracie w nią przez 100, 200, 300 godzin tak pod rząd, nie mogąc jej przejść, to też już irytuje, tak i znaczy irytuje. Ym, no, macie dosyć i tyle, nie będę doprecyzował, wiecie o co chodzi? Do tego też istnieje takie ryzyko przy takim otwartym zupełnie zaproszeniu, że dostanę nagrania słabej jakości. Słabej jakości i tutaj mam na myśli zarówno formę, jak i merytorykę. Mando jej coś takiego zrobił i między innymi dostał jedno takie nagranie, z którego naprawdę mało co się dało usłyszeć. I odnosiło się wrażenie, że osoba, która przesłała tę stawkę nagrywała ją nie wiem, wpływie upojenia alkoholowego czy jakiegoś innego i na, to, to naprawdę była zła wstawka i by się dostajecie coś takiego, no i co z tym zrobić? Puścić, nie puścicie, no bo no, no nie, nie wypada zwyczajnie też, no bo to znowu urąga jakoś idei podcastingu i nie zostanie odebrane przez innych słuchaczy, ale jest on jak się już wrzuciło takie ogłoszenie, no to to ignorować, też głupio tłumaczyć, dlaczego to jest złe, no to też bez sensu. Poza tym to też niekoniecznie musi być wina danej osoby, nie? bo może ktoś się właśnie bardzo wstydzi, będzie super dukał, czy coś. Albo ktoś będzie miał po prostu beznadziejną jakość, bo ma problem, nie wiem, z wejściem na słuchawki, czy coś tam, będą jakieś straszne szumy. I teoretycznie to nie jest problem ogólnie jakoś. Nie? Jak będzie trochę słabsza, spoko, ale chodzi mi o to, że może się okazać, właśnie tak jak w tym przypadku wspomnianym, że to się nie będzie nadawało do niczego, bo nie będzie się dało nic zrozumieć. Nie będzie aż tak zła, że nie zrozumiecie szczególnych słów, albo że będą jakieś wulgaryzmy, flugi, czy coś innego. No i nie chcę potem się jakoś zastanawiać, właśnie, co z tym zrobić i poświęcać na to czasu i sił, a znowu zapraszanie wybranych jednostek też jest o tyle problematyczne, że potem ktoś powie, dlaczego go nie uwzględniłem. Nie? No i nawet to może być tak, że zapomnę zwyczajnie, że nie pomyślę o kimś, bo wiecie, robicie takie nagranie, jest masa pracy, planowania etc. Ja teraz przy planowaniu właśnie tej, tego czasu podsumowań też zapominałem o kilku osobach i to nawet z tego, tego bliższego mojego otoczenia po prostu, wiecie, mam listę kilkunastu nazwisk no i nie zauważyłem, że nie wpisałem tego czy innego i potem nagle patrzę, nie wiem, mam coś zmontowane, nie mam tego na liście, czy zmontowane, nagrane, plik w folderze i coś mi się nie zgadza, ilość. Patrzę, aha, nie wpisałem tego, tamtego, już się wszystko miesza i nawet takie przeoczenie może się, może się, na pewno by się zdarzyło i ktoś by potem mógł się obrazić czy coś. Ciężko jest to skoordynować jakoś. Najlepiej by było, jeżeli ktoś ma ochotę na przykład ogólnie nagrywać, gdyby się odezwał na piwie. Gdyby można było dogadać właśnie jakiś konkretny tekst kultury, konkretny termin, i wtedy jakoś się dogadać, bo to wtedy nie jest problemem, nie? Jeżeli to jest wszystko umówione i tak dalej, ale jakieś takie spontaniczne akcje, no może właśnie z jakiejś okazji na urodziny, czy na czas podsumowań, czy oczekiwania względem kolejnego roku, czy jakieś epizody specjalne, halloweenowe, czy inne, może się zgodzę, właśnie na taką akcję otwartą żeby zaprosić jakieś szersze grono ludzi i wtedy właśnie robimy szybką selekcję to co się naprawdę totalnie nie nadaje bo jest nie wiem trolem wulgarny czy nic nie słychać no to wyrzucamy reszta leci po prostu tak jak jest ale też się wtedy boję troszkę bo wiesz trudno przewidzieć jaki będzie odzew nie bo może się okazać że napisze jedna osoba no i wtedy odcinka z tego nie zrobię nie a może się okazać że napisze do mnie 20 osób, 30 i będę to montował znowu na trzy epizody i ta niepewność jest troszkę irytująca. Nie jednak, tak jak sam mówiłem, że nie zawsze mam plan, tak jednak wolę w miarę wiedzieć, na czym stoję. Dlatego takie akcje nie jestem na nie ale mam troszkę zastrzeżeń i po prostu jeżeli ktoś by chciał nagrać, tak sam czuję, że chciałby spróbować czy coś, to spoko może się odezwać, myślę, i w miarę możliwości, ale to też, wiecie, jak ja wam napiszę, słuchajcie, na razie nie wiem co i jak, bo nie, nie mam czasu, mam robotę, etc., muszę poplanować inne rzeczy, mam kilka osób już umówionych, to to nie jest moje wykręcanie się, tylko ja naprawdę tak, że ja tak nagrywam, więc musicie być też cierpliwi w tej sytuacji, ale możecie się odezwać, możemy pomyśleć jakoś się tam z... porozumieć i miejmy nadzieję w krótszej czy dłuższej perspektywie też coś nagrać. A może ze mną coś kiedyś jeszcze nagrał, co? Tak właśnie o filmie, o książce, komiksie, co? Ech, to odezwij się do mnie na Priwie, po prostu po nagraniu, bo teraz wiesz, no nie chcę się z tobą umawiać na antenie, bo tak no niezręcznie trochę. Spoko, to napiszę, zadzwonię czy coś. Dobra. to co? Jakie jest następne pytanie? Od kogo? Teraz był Piotrek, to od kogo następne? Następne pytanie jest od Michała Ochnika, od Misiela z mistycyzmu popkulturowego. Misiel pyta, czemu miałeś tak słaby grudzień na konglomeracie podcastowym? Ha, ha, ha. <ścoughs> Te inside jokey z konglomeratu, to, to jest w ogóle epickie, że teoretycznie... Mamy jakąś tam fanbazę tą taką ścisłą, nie? Która, osoby, które słuchają nas w miarę na bieżąco, które słuchają większości odcinków czy wszystkich odcinków, które wyczekują każdego kolejnego dnia i to jest cudowne i tak dalej, ale mamy też trochę osób takich przy, z przypadku, które tam wejdą raz na jakiś czas i Właśnie to tak, że nie jest jakaś ogromna grupa ludzi, a te inside Jołki bardzo szybko, mam wrażenie, są, przyjmują się. Nie? Te hermetyczne żarty z kartonu, z tego słabego grudnia, z tego, że usunąłem podcasty, to wszystko jakoś tak bardzo szybko jest podchwytywane przez ludzi. Może i Mando też. Mando w ogóle to jest taki wredny dziad ostatnimi czasy. Bo my się też często droczymy wszyscy, tak? Krótka anegdota, taki odjazd w inną stronę. My się często droczymy w prywatnych rozmowach i sobie tam lekko dogryzamy. Przy czym na ogół to są takie rzeczy w miarę subtelne. A ostatnimi czasy właśnie Mando nawiązuje nieustannie do kilku różnych rzeczy, właśnie do tych kartonów, usuwania podcastów, do tego, że mało nagrywam. Jeszcze na przykład kiedyś podjarałem się koszulkami z Dragon Balla, to Mando wszedł i napisał mi, że ja napisałem, że są fajne koszulki i nie wiem ile kupić, tak, czy po jednej, czy po dwie, czy jak, a on ale gdzie te fajne koszulki, bo na list to tylko jakieś pedalskie chińskie bajki, czy coś takiego mi napisał. I ja mi tak często dogryzał ostatnio. Jagi niby też, ale jak Jagi to robi, to to jest tak, że po prostu mam ochotę popatrzeć na niego z taką, wiecie, koleżeńską pogardą w oczach i Jerry, Jerry, po Boże, co, co ja z tobą mam, nie? Jak Mando coś napisze, to naprawdę momentami no, mięśnie drętwieją, wszystko opada człowiekowi, no nie wiecie, co odpisać, tak, bo w waszej głowie łacina tylko się odzywa, ale też na zasadzie łacina taka bez bezsilności, że tak, no kurczę, tak w ogóle, co ja mam mu odpisać, nie? I... Mando ma masę teraz takich akcji i on też bardzo podburza powiedzmy publikę do tych różnych takich naszych Hecheszków, prywatnych teoretycznie i to się bardzo szybko przyjmuje i to mnie fascynuje, że potem wszyscy ludzie właśnie, nie wiem, Piotrek, Bogusia, tak, Krzysiek teraz Michał i jakieś tam inne osoby, nie wiem, Marcin etc. Mateusz no, wiedzą dokładnie o co chodzi, też się z tego śmieją, też do tego nawiązują. Właśnie nie Mateusz i jego bania z Death Train, która też się pojawia cały czas w tym. Z jednej strony fascynuje mnie to, jak to się rozwija, nie? jako fenomen jakiś tam socjologiczny. Z drugiej strony to jest fajne, że to powraca, ale a propos powrotu wracamy do pytania Misiela. Grudzień nie był słaby, po prostu Mando tutaj stworzył taką dywersję, taki sabotaż zrobił, bo w grudniu im podesłałem całkiem sporo moich nagrań, tylko Mando je przetrzymał jakoś, także puszczał swoje, puszczał skórę, puszczał Jarego, zresztą skórę też trochę przetrzymywał. I jakoś tak wyszło, że ta moja średnia była masakrycznie niska, bo ja ogólnie początek grudnia miałem słaby rzeczywiście, bo ja miałem jeszcze trochę roboty z konferencją, obsługiwałem korespondencję z uczestnikami i jeszcze też miałem trochę zaległości, bo przed całą konferencją sporo rzeczy mi wypadło. Zresztą samo przygotowanie wystąpienia to też przez trochę godzin pracy. I początkowo w grudniu byłem nieaktywny, ale potem ja miałem taki etap, że nagrałem sporo rzeczy, tylko Mando to przetrzymał i nawet skóra do mnie potem pisał, że trzeba właśnie się zemścić, jakoś zrobić pucz tutaj w Konglo, bo Mando publikuje siebie i Jarego, a innych przetrzymuje, przetrzymuje i potem znowu przez to, że on trzymał te moje podcasty, jakoś nie czułem parcia, żeby coś ponagrywać, potem je nagle jakoś wypuścił i znowu do mnie, że ty nic nie nagrywasz, nie, nie ma twoich szkiców ani nic i do tej pory po prostu się tak czepia i czepia. Sławy Grudzień jest wynikiem po prostu tutaj bardzo nieuprzejmych, niekoleżeńskich działań Huberta Spandowskiego, pseudonim mafijny Mando i jego prawej ręki Jarego. I nawet planowaliśmy dosypać im środków nasennych tego dnia i pozmieniać właśnie cały kalendarium Kongo, które tam Mando ma u siebie na komputerze i kwestie szkiców, planów wszystko pozmieniać, tylko że Żagłok właśnie zapomniał się i zażar wszystko razem z tymi środkami i po prostu no, plan upadł, no, ale coś jeszcze wymyślimy, nie coś się ogarnie w tej sprawie. Zresztą teraz te statystyki wyglądają trochę lepiej. Poza tym jeszcze jest jedna taka ukryta motywacja, tylko nie mówcie im. Chodzi o to, że po prostu wiecie, jak ja nagram mniej, no to oni, żeby się z tego śmiać, to muszą teraz nagrywać na bieżąco też sporo. Więc ja się staram motywować. Niestety teraz troszkę ich aktywność spada, opuszczają się, więc znowu ja będę miał lepsze miesiące, ale tak czy siak, czasem warto mieć taki słabszy grudzień. Nie? Niech się śmieją, ale przynajmniej. Wiecie, tam reakcja psychologiczna jest odpowiednia, działa, oby tak dalej. Dobrze, to ostatnie pytanie od Piotrka i ostatnie pytanie od słuchaczy. Czy publikujesz to, to dotyczy tego postu, który ukazał się na fanpage'u dwa dni temu, żeby kusić potencjalnych stalkerów? Wiecie, dobry stalking zawsze na propsie, nie? To jest też taki motyw w sumie troszkę horrorowy, myślę. Szkoda, że go tak rzadko się wykorzystuje, bo ostatnio w jakimś trailerze nawet dwóch filmów widziałem coś w tym stylu, nie? że jest jakiś stalker, który potem pogrywa ofiarę i tak dalej, ale nawet bez samego motywu pogowania stalking, to jest myślę świetny temat na horror. Swoją drogą, stalking potrafi być bardzo kreatywny i jak coś o tym wiem. Ten śmiech nie brzmiał zbyt pozytywnie, wiesz, trochę niepokojące to było. Szymas? Nie, sorry. Po prostu pewne wspomnienia. Szymas. Znaczy nie, to nie ja byłem stalkerem, żeby nie było, ale ja miałem walczyć ze stalkerem dla pewnej osobistości naukowej, że tak to znaczy nie, no Była taka sprawa na uczelni, że ktoś miał problem ze stalkerem i to ze stalkerem też wirtualnym, cyfrowym, internetowym i okazało się, że naprawdę metody prześladowania osoby, jakiejkolwiek osoby w dzisiejszych czasach są bardzo zróżnicowane, bardzo dziwne. Ja nie chcę o tym opowiadać teraz, nawet nie tyle ze względów etycznych, powiedzmy pod kątem tej konkretnej osoby, bo myślę, że ona nawet by nie miała niczego przeciwko temu, sama się tym chwaliła. Myślę, że sporo osób na Uniwersytecie Łódzkim wie, że właśnie była taka sprawa i że ja też byłem w to potem zaangażowany, ale ze względów takich, że potem wam coś ubastrze i nie wiem, zaczniecie wykorzystywać to przeciwko mnie, przeciwko komuś innemu. Lepiej nie dawać pewnych narzędzi, tak ogółowi ludzkości, bo mogą zrobić z tego niewłaściwy użytek, a teraz już tak zupełnie na serio, Ech, tak mnie też rozbawiło to, że wrzuciłeś tyle pytań pod rząd, ale z drugiej strony spoko, te odcinki, wiecie, meta może być taką zwyczajną metą, gdzie ja tam opowiadam, znaczy jak ktokolwiek, tak autor, twórca opowiada o tym, co tam ostatnio robi, przygotowuje coś w rodzaju takiego daily czy monthly vloga, się vloga, no tutaj audiologa tak właściwie, i gada o tym, co mu się przydarzyło, tylko że wtedy też na przykład w moim życiu przy takich metach, które nagrywam zupełnie samodzielnie, pewnie dużo czasu bym poświęcał na to, czym się ostatnio zajmowałem nie? i co mnie ostatnio zmęczyło czy wkurzyło, bo to jest to, czym żyję na bieżąco, tak właśnie deadline'ami, planami takimi życiowymi. A jak mam takie konkretne pytania, to mogę się odnieść właśnie do konkretnych rzeczy, które was od razu interesują i te osoby, które mają gdzieś to czy tym tygodniej redaguję monografię, robię tłumaczenia czy coś innego. Dostają tylko tematy związane mniej lub bardziej z podcastem, czy z rzeczami około podcastowymi, więc cieszą mnie te pytania wszystkie tak naprawdę, zwłaszcza, że ten post na fanpage ukazał się tak w ostatniej chwili i naprawdę się zastanawiałem, czy w ogóle jakieś się pojawią pytania, no bo tak mówię, może w piątek wieczorem ludzie gdzieś wyjdą, wybędą, czy będą odpoczywać, jeżeli nie świętować, może w sobotę od rana też jakoś nie będą siedzieć na Facebooku albo mieć pomysłów na pytania i potem w sobotę po południu usiądę do tego nagrania i właśnie wyjdzie na to, że mam jedno pytanie albo wcale. A tutaj się okazało, że sporo tego było i nawet całkiem nie się to się ułożyło. Tutaj wiesz, ułożyło tytuł, ułożyłeś całkiem nie się w taką jedną całość. A dziękuję, dziękuję. I cóż, no fajnie wyszło. Ja się tam cieszę, a tacy stalkerzy właśnie podcastowi o ile nie będą robili mi na złość i no dobra powiem na przykład kupowali rzeczy na moje dane czy wysyłali mi darmowe próbki na moje dane bo takie rzeczy się zdarzają w sieci, ale w ogóle trzeba, jak trzeba mieć nawalone wełbie, żeby na to wpaść. Znaczy, no jest taka opcja, nie? żeby czasem coś zamówić, podając po prostu swoje dane, jakąś darmową próbkę, etc. Nie mówię o jakichś, nie wiem, abonamentach na usługi, gdzie trzeba właśnie podać jakiś kod na telefon, etc. Czasami można zamówić jakąś usługę, po prostu na imię i nazwisko, zwłaszcza, jeżeli się wie, gdzie taka osoba pracuje. No to, jakie to jest pokryte? nie? Że wiecie, że ktoś pracuje, dajmy na to w redakcji, nie wiem, Polsatu, no to zgarniacie jego imię i nazwisko, dane redakcji Polsatu i składacie zamówienie na darmowe próbki czegoś i wysyłacie mu to, żeby, nie wiem, no, zrobić mu nazwość czy coś, albo wydzwaniacie na numer potem redakcyjny i też robicie jakieś sceny w szopki, opowiadacie dziwne rzeczy. U nas właśnie była taka sytuacja na uczelni z takim jednym dziwnym gościem. Ja sam w przypadkiem w ogóle kiedyś odebrałem taki telefon, Mindfuck totalny, po prostu jak z takiego ciężkiego filmu o psychopatach. Dostałem taki monolog, tak dziwny, tak łamanym językiem, że nawet ideolekt krwawej kałuży przy tym wymienia. Więc no, dzieją się dziwne rzeczy na tym świecie niestety. Jeżeli nie będziecie robić takich rzeczy, to spoko, możecie tam namolnie lajkować, komentować, pobierać, szerować, udostępniać, reklamować, i tak dalej, i tak dalej. Taki stalking, czyli tak właśnie to nie jest stalking, tylko taki, nie wiem, fangerlizm fangerlizm fanizm, fandomizm, bo jak to źle brzmi, nie? Takie aktywne fanostwo, aktywne uczestnictwo, zaangażowanie w działalność kulturową podcastera jest na propsie, tak? Więc to popieram i tego możemy się trzymać. Ja się trochę się bałem, że używasz cały czas tego słowa stalking, bo, bo jednak stalking jest zły. No, no jak już Piotr tak czy <grym> wiem, wiem, kumam, tylko <grym> no jednak to aktywne zaangażowanie, nie aktywne uczestnictwo, to, to, to są lepsze określenia tutaj. No zgadzam się, zgadzam się. Teraz na zakończenie jeszcze pytanie ode mnie, takie specjalne dla ciebie, bardzo osobiste. W sumie nie wiem, czy wypada, ale już... Tak na zakończenie, no i tak je zadasz, więc po prostu powiedz, o co chodzi, nie? No dobra, więc jak skomentujesz pogłoski dotyczące swojego szaleństwa? Bo wiesz, no mówi się na mieście, w różnych miejscach, na różnych grupach, forach i ogólnie w sieci, na mieście, w życiu, coś nam się wydarzyło u ciebie jakiś czas temu, nie? Że zacząłeś troszkę właśnie świrować, tam Mando, Jack wspominali, nawet w ostatnich odcinkach, wcześniej te szpitale, lekarze, nie, tu jeden, tam drugi, ten trzeci, jakaś terapia zawiodła, potem to przekleństwo podcastingu, podobno nawet czasami rozmawiasz sam ze sobą, bez jaj. Znaczy, wiesz, no chyba każdy czasem rozmawia sam ze sobą, no, ale to w jakimś takim, nie wiem, mniejszym stopniu jakiegoś takiego prowadzenia monologu wewnętrznego, nie nieoczyszczania myśli, ale podobno, nie no bez przesady oczywiście zdarza mi się czasem jakoś przedyskutować jakąś kwestię sam ze sobą, nie tak na zasadzie zrobić to czy tam, to kupić to czy tam, to nie wiem, zaplanować dzień, dobra przez sobie myślę, okej okay, to zrobię to, tamto, tamto, chociaż nie to, to w sumie może nie dzisiaj czy coś i w ten sposób gadam sam ze sobą, ale przecież nie siadam w domu na krześle w pokoju i nie gadam na głos na przykład, tak prowadząc jakąś dysputę rozmowę, czy, czy coś, nie jesteś tego pewien? No, tak mi się wydaje. No dobra, czyli znowu wszystko w porządku. Jak najbardziej, tak. Zdrowie dopisuje. Ostatnio troszkę mnie podłamało. Znaczy, troszkę nawet całkiem mocno, bo złapało mi przeziębienie i jakieś problemy żołądkowe. To nie była jelitówka, nic takiego, ale no miałem kilka dni spędzonych na koksowaniu między łazienką a łóżkiem, ale to minęło. Teraz jest całkiem nieźle. Jeżeli mnie na pyrkownię nie przewieje i po prostu w ten sposób jakoś się nie słabie nie rozchoruję, no to myślę, że do jesieni spokojnie przetrwam w pełni sił. No dobra, no to w takim razie bardzo się cieszę, że cieszysz się pełnią zdrowia psychicznego i fizycznego. No ba. <śmiech> <śmiech> <śmiech> tak. A teraz, cóż, nie będziemy przedłużać, bo to nagranie i tak się strasznie rozrosło w czasie. To co, dzięki za udział w odcinku. Nie ma za co, zawsze możesz nam nie liczyć. Nawiedzony podcast bardzo propsuje, tak zawsze, kiedy tylko będziesz chciał, mogę wpadać. Okej, okay, trzymam ci za słowo. To co, to dzięki, dzięki, dzięki. A ja Wam, kochani, będę życzył tradycyjnie już klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście. A już za tydzień kolejny kolejnym nawiedzonym podcaście. To co stary, wakacje życia. No, spakowany? No już prawie jeszcze z godzina. Hmm. Ja też mam już wszystko, notatki, książki, wszystko czego nam tam będzie potrzeba. Możemy w spokoju pisać, nagrywać i sączyć drinki. Na dzikiej plaży, tropikalna, dzika plaża. Tak niby 10 koła to spora kasa, ale raz w życiu można sobie pozwolić. Na pewno warto. To co, żegnamy Łódź? Witamy Banoi. Dokładnie tak. Witamy Banoi.